Wiedzą, że siostra ma 85 lat, akurat dzisiaj. 5, tak? 85. Jak coś źle mówię, siostro, to poprawię, nie? 85 lat. I tak mi to przypomina z księgi Jozłego o Kalebie, który mówi, ile ma lat. Trzeba szybko znaleźć. To jest 14 rozdział, księg z drugiego 14 rozdział. I kalep mówi, oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. Akurat ta liczba jest w Biblii. Taki wiek. Kaleb akurat miał i ten przywilej, jak on mówi dalej, że dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz I jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze i teraz moja siła. Siostra się czuje słabo, ale Słowo Boże mówi, że ten duchowy człowiek odnawia się z każdym dniem, jest coraz mocniejszy. I siostra powiedziała, nie wiem czy to wczoraj czy dzisiaj, że jeszcze nigdy nie była tak szczęśliwa jak teraz. I to na pewno tak jest, że ta cielesna siła słabnie, ale ta duchowa jest coraz mocniejsza. I to wskazuje na to, że jak człowiek ma pełną radość, to jest ta pełnia duchowej mocy. No właśnie w, w tym czasie. Yy, I też i... Nie wiem, czy wiesz, siostro, że o Ciebie też... O Tobie też jest napisane w Ewangelii Łukasza. W drugim rozdziale. Jest takie słowo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 I na trzeciej tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. I to mi też właśnie, to miejsce przypomina naszą siostrę, bo e, siostra często mówi, że no, nie wyobraża sobie, że jakby mogła teraz żyć bez Pana. Jak można w ogóle żyć bez Boga? Bo to jest niemożliwe. To jest świadectwo takiego właśnie bliskiego życia z Panem. Jeśli dobrze pamiętam, to znaczy, nawróciłaś w 1989. Tak? Dobrze mówię? 89. A Chrzest był 14 lipiec 1991. W Prośnie. W Prośnie. był Ze mną i Brat Pieczelń, są No, bo chrzest miał być w Stradomii, ale wody nie było i przyjechali do Wieruszowa, żeby ochrzyć Wieruszowi. Tak się stało. I do tej pory go mieszkam, teraz za Wieruszowie. I chodzisz z Panem, siostra. Już z Panem. Siostra to właśnie ma taki dar, że cały czas chodzi z Panem, jak idzie do łóżka, to mówi Panie chodź ze mną, a jak mówi, że idzie do toalety, to Panie chodź ze mną. Cały czas, gdzie idzie to zawsze z Panem? No bo z kępie, Nie mam nikogo, więc <głos> prócz tej rodzinki, co ty ze mną jest. Nikt, nikt nie, nie spyta się nawet o mnie. Jeszcze hmm. tu mam sąsiadów, to tak jeszcze jak coś potrzebują, to mi przyniesą mnie. Але це takie є, to psalmista mówi, choćby хоч би матка і to można то можна сказати, хоч би сіні і кірка запомніли о мене, то як пан о мене не запомнє. Нігде не запомнє. І чи я себе поміщалася, що я bo в силі, бо в серці з паном то ale що витрямо, але вже маєшу силу. Щоб себе зробити, не? Ну, коже себе працювати, працювати. Хоча ж мам опікунку, але че то там прийдеся, то йде до склепу, чесь принесе до дзеба, то там ще щось зроби і йде далі. А так чоловік сам. Тільки з nic на кожному кроку. Без пана ніч чоловік не був, ніч. Хоч би там навіть Ja go nie mam, bo my nie potrzebyły, bo mam największe zbrodochwalę, Panu. Jak to miło, że jeszcze na stare lata tyle dzieci mam. I zawsze tak mówiłam, nie bracie? No tak dokładnie. Zawsze, jeszcze mam do... dzieci. Jeszcze, no nie starszą, mnie, nie jeszcze się jest. A ile już odeszło od nas, nie? Hmm. Całe rodziny, a ja jedna, jedna. Ale... No tak przewidział siostro, żeby był taki świadek dawnych czasów, żeby ludzie widzieli jak starość wygląda. Tak, ja to mówię każdemu, przypatrzcie się na mnie, na moją starość. I was też to czeka, ale jak wiecie w Panu, bo tak to przywieźcie do mnie. Świadczy to się zapie... zapomina o Bogu. No tak. I tak chrastro się właściwie znalazłaś Pana, jak mówią zawsze przez ten napis, nie? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Jezus starożytny, łaciński, kujawskiego. Ja I gdzie ja nie byłam, gdzie ja wierzdziłam i w cień dowi i tutaj zostałam. Mm -hmm. Tak ano, jest. takie rzeczy moja. I siostra często wspomina i wojnę, i gdzieś tam jak e, zbierała węgiel na torach, no. albo gdzieś bombardowanie było, albo gdzieś szła na, co to było, kasza z cukrem, tak? W Lachrze pęczak. gdzieś? No, pęczak. Trzy kilometry szłam się najeść w pęczaku z cukrem. I zanim przyszłam z powrotem, tam ja, głodna. <grywałam> <grywa> Ale miseczkę mi nie dali, bo nie wolno było. Przeszłam, przeszłam. Ale pan jeszcze wie, że przeszedł za mnie, za moje grzechy. I teraz ja przechodzę wszystko. Ale jestem naprawdę powiedziałam szczerze, że jestem szczęśliwa z panem. Teraz na ten kwiatek popatrzę, on tak rośnie w oczach, wiemy, No wyszku. I zawsze zobaczę, to, to jest kwiatek z emerym. Nie każdy może być paprodkiem. Co mówisz? Jeszcze? Że paprotki rosną tylko dobrym ludziom. A ona tak rośnie w oczach, czyli potwierdza ja, się wszystko. Nikt mnie nie próbował <śmiech> O dobrym sercu. Tak, o dobrym sercu. Ale ja wam powiem, że ja nawet na łące jak kwiatek znalazłam taka mała, to wyrywałam z korzeniem takie, by to mówili, żabie oczka, takie niebieskie były, w wodzie. I to przyniosłam do domu, w szklance, Kamykiem, wodą blam i przycisam i zawsze mi taki kieżur. No, może. No, my bez korzenia. A przecież to wszystko do jest. Wszystkie gniazdy pan stworzył. No, no, bo to pamiątka z raju, nie? Tak, pamiątka. Ja mówię, Jak, я завжди кажу, якщо має діля їх дубу, то вам так... То Патриція завжди зіми сміє. Уросла, а тощо? Я уросла. І <głos> ще <głos2> о том, що пам'ятає о цих квітах? О цих квітах. Лилия, не? І о жадні з них не запомни. Пам'ятаю, пам'ятаю. Я завжди кажу, що це квіта з едем. І ми теж сім. <grym> tak, przed nami wspaniała przyszłość, nie? Tak, tylko Spalane. się ten człowiek może cieszyć. Mm. Tym, co nadejdzie. Co I wami wszystkimi się cieszę. My ta Tobą, siostrę, też się cieszymy. Że jesteś wierna przy Panu. To jest wielka, wielka zachęta. A no, to jest moja radość. Моє життя wiecznie. No ile razy tutaj przychodzę, to zawsze Biblia jest otwarta. Zawsze siostra jest na bieżąco jakąś На Na bieżąco словом. Але на ale я ходжу ja chodzę po mieszkaniu i schodzę na dół, idę z Panem. Bo ja bym się, pan mnie nie potrzymał, to ile razy już spadła, a nie raz jeszcze kości nie złamała. Райту з ним, ти райту po потергала. Так, <śled> <śled> <Ja д> їхала, що ходила. Але пусти мене. Але більше нічого. Іли я вже в любості переживаю з паном. І на щодень. Що я роблю з паном? Все з паном. Подякуємо пану за це. Ale jest nasz niewolny i to ten, za to, że...